Przemówi do Was Siedem języków Boga Rok psychodeliczny, stoler i inne transgresje umysłu Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. Die. Autopromocja Reklama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 Reklama Radio Afera Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej Nigdy nie dostaliśmy Listu z Hogwartu Więc opuściliśmy Szajer Żeby zostać Jedi Neverland Fantasy science fiction Muzyka i aktualności Każdy czwartek o 20:00. Thank you. Państwo. Herbata. To jest napój, który mogę ze spokojem stwierdzić, że prawdopodobnie większość z nas czasem albo często, nawet codziennie pije. Jedną z moich ulubionych i moim zdaniem bardzo unikatowych herbat pod względem smaku jest rojbos. Rojbos, który przewodzi na myśl, przynajmniej mi, kiedy go piję. Lato, letnią pogodę, ciepłą pogodę, przyjemne powiewy wiatru. No, mamy kwiecień, kwiecień plecień, trochę przeplata, lato się już zbliża, Neverland oczywiście. Próbuję zrozumieć, o co właśnie tobie tutaj chodziło. Aleksander Kowalski. Szymon Czerwiński. Analizuje realizuje nasz, nasz niezastąpiony kupa, sadzik, sadowski. Więc tak, mieliśmy o Rojbosie. Eee, nie wiem, ja nie przepadam osobiście za Rojbosem, jestem fanem zielonej herbaty. Eee, a dzisiaj w Neverlandzie... No, myślę, że te same zestawy. Głównie gry komputerowe dzisiaj, co prawda? Eee, bardzo dużo. I to przypadkiem w sumie. Tak, przypadkiem. Dwie godziny temu wyszła masa trailerów. Tak, ale o tym oczywiście powiemy i też. Oj, nie, będą nie? Star No Star Warsy, tak, będą też Star Warsy. Więcej różnych gier wrócimy trochę do paru starszych tytułów może nawet. Mm -hmm. A to już 60 dzisiaj, tak, minut? Tak, fantastycznej oferze. Yeah. No cóż, Gwiezdne Wojny, temat już, jak są, gdzieś będziemy o nim rozmawiać, rzecz łącząca pokolenia mi się wydaje, o, ile to już lat tych Gwiezdnych Wojny jest z nami całkiem spore, chyba na wtedy jeszcze nie chodziłem po ziemi. Czterdych? No, 40 lat, tak. Jestem młodszy niż 40, mam mniej niż 40 lat, więc jestem z siebie dumny. A będziemy rozmawiać o kolejnej produkcji dla tych, którym Gwiezdnych Wojen dalej jest Maulo, czyli o e, kolejnej produkcji, tym razem właśnie z jedną, chyba z najbardziej zapadających w pamięć postaci z Mrocznego Widma, czyli oddarcie Maulu. Maul Shadow Lord. Tak nazywa się tytuł e, animacji, która której pierwsze dwa odcinki wyszły w poniedziałek e, I jest to animacja e, Ja po prawdzie, no Star Warsy uwielbiam na dobre i na złe e, Chociaż dużo większą miłością pałam do animacji e, Może dlatego, że potrafią e, więcej pokazać e... Myślisz też może być przez to, że wielu z nas oglądało Wojny Klonów I ma po prostu takie jakiś Wspomniałem nostalgiczne z tym? Być może, Jak widzisz animację, to masz takie, o, wspomina mi się, jak wtedy się fajnie bawiłem. Nie, no ja się fajnie bawiłem. Z trzema temu, jak to oglądałem. Po raz kolejny. W każdym razie, Shadow Lord. Podążamy za historią Maula. i kontynuacją. Maul pojawiał się bardzo dużo na koniec Clone Warsów, wojen klonów. I pojawiał się potem w rebelsach, w rebeliantach. Natomiast. Teraz pojawiamy się pomiędzy tymi dwoma y, y, y, momentami. Po zakończeniu y, Wojen Klonów i początku Herry Imperium, a jeszcze przed rebelią. Ym, kiedy w sumie to nie do końca wiadomo, co Maul robił, ale wiadomo było, że gdzieś sobie siedział, gdzieś żył, bo uciekł. Y, nie będę spoilerował dokładnie co i skąd uciekł y, Maul, jeżeli nie oglądaliście Wojen Klonów, a chcecie. Y, co ważne, nie trzeba oglądać y, ani rebeliantów, ani Wojen Klonów, Czemu żeby mówisz, zrozumieć. że nie trzeba oglądać Wojen Klonów. Wojny Klonów trzeba obejrzeć, bo to jest bardzo dobra animacja. Nie, nie, nie dałeś mi dokończyć. Wojny Klonów <grym> należy obejrzeć, ale żeby zrozumieć, co się dzieje w tym serialu w Shadow Lordzie, nie trzeba znać yy, tego, co się dzieje w Wojnach Klonów. O czym więc to jest? O zemście. To już mówi nam pierwszy odcinek i to bardzo wyraźnie. Na razie wyszły dwa i będą wychodzić po dwa co tydzień. O zemście Maula Na swoich dawnych sojusznikach Którzy go zdradzili, tak mówiąc w skrócie Ym, I tutaj Animacja wchodzi W bardzo ciemne, mroczne tony takie, które rzadko spotykamy Które pojawiały się na końcu wojen klonów Coś, co możemy znać Chociażby z Andora Ale rzadko się pojawiały Generalnie rzecz biorąc Tony mroczne Tony nie tylko przez mroczną stronę mocy Ciemną stronę mocy Ale i również przez świat kryminalny Który nam się pojawia Bardzo mocno To jest też w ogóle ciekawy temat Bo zawsze mam wrażenie Wybijają się bardziej te produkcje gwiezdnowojenne które chodzą w takie właśnie Bardziej Dorosły klimat, nie wiem czy to jest dobre słowo Które możemy tego użyć, bo I wszystko musimy sobie to przyznać, że Gwiezdne Wojny Raczej mają być Po prostu dla wszystkich I no. myślę, że raczej Andor, który No i chyba według wielu jest chyba Na razie najlepszym serialem Raczej nie. nie jest kimś, kogo Jakiegoś 8-letniego kajtka Można posadzić przed nim, żeby w pełni się tam dobrze bawił Nie, andor zdecydowanie nie jest To na pewno I wydaje mi się, że może też tym Mał się e, będzie wybijał e, Zwłaszcza, że też jest ciekawe Bo Maula było całkiem sporo o, Mi się wydaje ostatnimi czasy Jeżeli chodzi o Uniwersum jest e, To jest postać, która wróciła trochę jak Palpatine. Znaczy, ja, ja powiem tak, jest do, bardzo dobry powód, dlaczego Maul wraca. E, jest ulubioną postacią Dave'a Filoniego i bardzo wielu um, fanów, po prostu. Tak, ja, ja też tego nie neguję, po prostu e, to jest właśnie też ciekawe, że oni to, się na tego tematu podjęli. Jest też mi wspomina taką anegdotkę o tym, że kiedy jeszcze były te, zanim Disney wszedł w posiadanie Gwiezdnych Wojen, to E, o Luku pisało się tyle historii, że gdyby to sumować, co się działo na przekroju filmów, e, to wyszłoby, że Luk tak naprawdę codziennie przeżywa jakąś zaskakująco wielką przygodę, do której ważyły się losy całej galaktyki. Więc zostań ciekaw, czy tak jak powoli zaczniemy odstawać jakieś seriale i komiksy, które mają porządkować te uniwersum, już nie skończymy w tym samym, że nagle się okazuje, że Maul będzie przez cały swój okres nagle robił coś, czym będą się ważyły losy galaktyki. Wydaje mi się, że nie. Głównie dlatego, że historia Maula jest rozciągnięta na jednak 20-30 lat, więc tam faktycznie może się sporo zadziać. Co może też oznaczać bardzo dużo sezonów przygód Maula. To prawda. Chociaż mam wrażenie, że to będzie krótkie dwa albo trzy sezony maksymalnie. W każdym razie, warto powiedzieć, co to dokładnie jest. To jest połączenie takiego kina kryminalnego, lekko noir, ale takie neonowe noir, bo tutaj Maul nie jest jedynym z głównych bohaterów. Pojawia się też wątek Jedi, generalnie bardzo ciekawe złączenie. Um, to różnych solidne otwarcie. Solidne otwarcie, tak. bardzo solidne otwarcie Pierwsze dwa odcinki, no wciągnęły mnie Tak, no i myślę, że Pozostaje nam prosto czekać, co Tak naprawdę przyniesie ten serial do końca Bo ile tam miało być odcinków? Uh, wydaje semen? mi się, że ma być tych odcinków 10. i one skończą się Emitować maja czwartego Więc pewnie po tym czasie pełna recenzja Czas teraz porozmawiać sobie o grach komputerowych i o czym będziemy dokładnie rozmawiać, Szymonie. O inicjatywie I, e, I? Tak, Triple tak. A Initiative, czyli w sumie. I, trochę... AI. AI, przepraszam, Triple Initiative, czyli trochę grze słownej na nazewnictwo wysokobudżetowy gier, AAA. Czyli coś, co wyszło dwie godziny temu? E, tak, w ogóle znaczy, chciałbym najpierw zacząć o, o samej inicjatywie y, no, 3i, czyli zestaw y, iluś y, większych deweloperów Indii, niezależnych po prostu Którzy stwierdzili, że wspólnie chcą swoje gry reklamować I oni tak od on, dwóch lat sobie działają I do, dosłownie dzisiaj, dwie godziny temu Tak, opublikowali w sumie całkiem pokaźną listę bardzo ciekawych tytułów bardzo takich konkretnych tytułów, można powiedzieć. Jako, że opublikowali to dwie godziny temu, to my się z nimi aktualnie zapoznajemy, zapoznajemy na bieżąco, ale jest tego naprawdę Tak, fajne i myślę, bóstwo. że już o części będziemy mogli nawet opowiedzieć, bo część już była reklamowana, część nawet na niektórych Next NextFestach już była do ogrania. Ja nawet mam przed sobą jedną taką grę. Jeżeli ktoś jest ciekawy w ogóle, czy faktycznie Triple E I, jest faktycznie. Jakimś tytułem? Nie. Oni sami na swojej stronie twierdzą, że w sumie trochę sobie chyba z tego robią jaja. Co sobie wymyślili, bo potrzebowali nazwy. Tak. I jak e, człowiek by sobie to zaczął faktycznie patrzeć, to pierwsza rzecz, która rzuca się to faktycznie w oczy, to jest chyba jedna, mi się wydaje, skultowy gier. W gatunkach survivalowych Czyli Don't Starve Don't Starve, o którym wiadomości było Bardzo, ale to bardzo malutko Don't Starve Elsewhere Czyli nie dodatek Nie Kontynuacja po prostu kon, To jest po prostu kontynuacja tak. tak, To jest nowa gra, która wprowadza masę Ale to masę nowych rzeczy Jednym z najbardziej radykalnych zmian Którą widać już na trailerze I na screenach Wchodzimy w który wymiar. A Don't Starve jest sławny z tego, że jest płaski. E, że to jest taki e, papierowy świat. Bardzo stylizowany. Bardzo stylizowany, e, pięknie rysowany świat, e, ale płaski. E, I z, z tym Don't Donster kończy, bo pojawiają się e, góry, pojawiają się wysokie brzegi, klify, e, skakanie. Chociaż przyznam, że po tym, co jest chociażby na stronie Steam, wygląda to dalej dosyć obiecująco, bym powiedział. I w sumie, patrząc trochę jak. E, wygląda to potem, co jest na razie do zaprezentowania. Wydaje mi się, że to może być trochę przypadek taki, jak był e, teraz ze wczesną wersją Slidespire 2, mm -hmm. gdzie widać, że to nie jest próba wymyślenia czegoś nowego, tylko usprawnienie, nowa iteracja, jakby zbudowanie czegoś więcej z tego. Więc... Ja myślę, że trochę ten Don't Starve może być czymś takim osobiście. Szczególnie, że mają na czym pracować, no bo przecież wcześniej Don't Starve Together i różne dodatki, chociażby Shipprecht do Don't Starve'a, one robiły bardzo dobrą robotę w rozszerzaniu i ulepszaniu, i myślę, że to jest po prostu kolejny krok w tą samą stronę. Tak. E, rzeczą, która. Tutaj mi się kolejna rzecz owoczy, to jest. E dla mnie jako fanat, dużego fana tej serii bardzo fajna rzecz, czyli Castlevania Belmont's Curse, czyli zupełnie nowa gra z, z serii o tym, gdzie łowca wampirów z biczem wchodzi do zamku katrupić drakule po raz nie wiem już który. Wygląda A, przepięknie. Wygląda przepięknie, ponieważ jest to od twórców Dead Cells. A... i widać te wpływy Dead bo tak. to jest pierwsze moje skojarzenie po oglądaniu Że Zresztą sami twórcy Dead wydali nawet dodatek, który był wzorowany tystypo, nawet nie wzorowany, to była po prostu Castlevania w pełnym swego rodzaju wymiarze, więc po demie, który, demie po trailerach, które były dostępne, bo to jakby o tym, że ta gra jest już od jakiegoś czasu, e, ja myślę, że jest naprawdę na co czekać dla fanów Metroidvani. E, chociaż tak naprawdę no, wielu informacji nie ma, wygląda to bajeransko naprawdę. Naprawdę fajnie, wyglądający, przepiękny, e, pełny kolorów, e, dwuwymiarowe platformy. Tak, to co ja bym chciał wspomnieć, tak raczej krótko, to jest dds Disco dla fanów. A w gier rytmicznych z toną e, okładania ludzi e, różnymi przedmiotami trochę na myśl mi to przypomina e, bardzo dobrze przyjęty Hi-Fi Rush ale się w taki bardziej szalony indie w podany sposób E, chyba demo nawet jeszcze krąży, jakby to się spróbować I dalej jest tytuł, którym ty byłeś zainteresowany, tak? Alka tak, Hest Alka Hest. Wygląda przepięknie Kolejny tytuł bez daty premiery Właśnie warto wspomnieć, że jak na razie jedyną datą premiery, którą znamy z tych gier, które wymieniliśmy To jest Belmont, skoro 2026 Nie wiadomo kiedy Alkahest tak. Wygląda naprawdę fajnie Wejście Skyrim'a, Kingdom Come'a i Wiedźmina Złączcie to wszystko w jedno. To jest alkachest. To jest łowca potworów, który strzela z łuku, tworzy te no, mikstury. Eliksiry, tak. Eliksiry, tak. Rzuca um, alchemicznym ogniem. Um, zmaga się z takimi problemami jak um, bandyci. Potrzebuje tarczy czasami piękne y, action-adventure RPG, czyli akcja, przygoda y, przede wszystkim. Strzelam, że będzie to do pewnego stopnia otwarty świat. Mi się też to kojarzy trochę z y, taką bardzo stroną, grą, jak Dark Messiah Might and Magic, gdzie bardzo tak. stawiano na tę fizykę tego, że można rzucać przeciwnikami i wkopywać ich Próbowałem sobie przypomnieć ten tytuł, bo tak, po trailerze widać, og y ogromny wpływ mamy na środowisko rzucanie, kopanie, y kombinowanie z tym, co się dzieje wokół nas, y używaniem otoczenia, żeby zatykować przeciwników. Dark Masaya to jest to, czego mi brakowało. Tak, a no, jeszcze więcej tytułów, bo jak za to już po krótkiej przerwie. Tak, i kontynuacja Inicjatywy e, i, i, i e, Bo gier jest całkiem sporo e, Kolejną taką grą, której jeszcze nie ma Aż za się bardzo zobaczy Bo też e, trailers z niej były Warto o niej wspomnieć, bo gra polska Valor Mortis tak, Pol, Polska górą, Valor Mortis, czyli one More Level, twórcy Ghostrunnera, robiący Soulslite'a Souls -like Macie wojen napoleońskich, znak zapytania Z zombie i magicznymi mocami Klimat jest porąbany Kto miał okazję oglądać trailer myślę, że wie o co chodzi Kto nie miał, myślę, że warto spojrzeć w Valor zapadać naprawdę ciekawie Mi wizualnie bardzo przypomina chociażby Dishonored bo chodzą w takich ubraniach, to ci pewnie przypomina Dishonored, nie? No, Ale Mocno trochę też podobnie wyglądają. I kolejną rzeczą, którą trochę myślę bardziej warto wspomnieć też z gatunku takiego honorowego wspomnienia, to jest Temtem Pioneers. Temtem to jest pierwsza gra bodajże, którą ja znam, która miała odwagę pójść w tematykę gier w stylu Pokemonowych i mi się udało w do jednej firmy której, której amerykański urząd patentowy już odrzucił 26 odwołań Nintendo swoją drogą od tej sprawy. E, tak, ten, ten Penis to, to jest kontynuacja e, idei, którą ten, ten gdzieś wynalazł, próbując nie podpaść sądowo Nintendo. E, więc warto sprawdzić, zwłaszcza, że też przychodzą już do pełnego 3D. Gra wygląda bardzo ładnie moim zdaniem. Warto też nim zainteresować, jeżeli, jeżeli jesteście fanami zbierania potworków. Albo survivalu, bo ma to być survival, ma to być otwarty świat i ma to być ko. Czyli trochę tak możliwe, że uderza też w... Boże, jak się nazywała ta gra? Palworld. Palworld, tak. tak. To jeszcze musiałem pokotopia powiedzieć. Final Sentence, kolejny tytuł dla fanów Battle Royale i miłośników pisania. To jest, mi się wydaje bardzo szalone połączenie, gdzie faktycznie musimy konkurować z innymi graczami, żeby wygrać w bardzo brutalnym starciu na pisanie eee... Pisanie szybkie I dokładne Tak, pisanie szybkie i dokładnie, musi być po prostu lepsi niż inni gracze Więc myślę, że to jest na pewno gra, która trochę stresu wywoła To tam mamy dalej Bo tego z dalej jest sporo eee, Alabaster Down eee, Jeżeli ktoś z, nas, z Was gra, zna grę CrossCode Jeżeli nie, to jest kolejna eee, Gra od tych e, twórców Która jest, będzie grom RPG Z rzutu izometrycznego W grafice artowej Zupełnie nowe uniwersum po... Jest nawet demo dostępne, jeżeli ktoś z was chciałby je sprawdzić Nawet chyba na ostatnim Steam Next West było eee. Tu na chwilę się zatrzymam eee, Jest, bo pewnie chcesz przejść do kolejnego tytułu już. Pewnie tak eee, To ja przejdę na chwilę do Oxygen Not Included Away Team eee, Czyli kontynuacja, druga gra z serii Away Team, znaczy Oxygen Not Included eee, Czyli zarządzanie kolonią Gdzieś na asteroidzie, na planecie Gdzie nie ma wrogów, nie ma przeciwników Naszym jedynym przeciwnikiem jest zarządzanie zasobami Oraz tlenem. Tak, no. e, jestem ciekaw, czy też będzie bardziej iteracja kolejna tego pomysłu. Z bo... tego, co obserwowałem, tam się pojawia y, więcej, lepiej, i też mi się wydaje, że widziałem jakieś Na pewno nowe środowisko Bo za starej trafiamy na planetę obcą Która jest może zamieszkana nawet No więc myślę, że będzie na co czekać Tutaj do odmiany Zresztą to będzie dodatek Dla gry, której ja i jesteśmy dużymi fanami Czyli Barotrauma Jeżeli ktoś z Was nie wie co to jest To to jest kooperacyjne Pływanie e, łodzią podwodną Po tam, oceanie Boże, która to była planeta? Um, to jest księżyc, e, księżyc Księżyc Saturna Albo Neptuna, ten, który ma Pokrywę lodową i wielki ocean, Europa Tak, e, więc... E... Gra w dwuwymiarze bardzo klimatyczna Survival Horror i ten horror tam naprawdę jest, jest. Napra Tak, naprawdę jest To jest jeden z niewielu horrorów, które ja uwielbiam I ma być do tego dodatek Home and Harbor Home and Harbor ma nam dodać Do podróżowania naszą łodzią podwodną Po, po wielkim oceanie Europy Budowę różnych osad podwodnych baz, rozwijanie jakiejś swojej kryjówki, a do tego widziałem, że pojawiają się inne statki, które podróżują obok nas, być może jakieś karawany kupieckie. Tak. I e, ostatnią rzeczą, e, którą przynajmniej nas to zainteresowała, to jest gra Shift at Midnight. Czyli też kolejna gra kooperacyjna jak to się ostatnio przyjęło W kulturze memów internetowych Tak zwany horror slop czy tam, czy tam friend slop Czyli po prostu grupa przyjaciół Która musi kooperacyjnie Wypełniać jakieś cele misji I również y, przeżyć różne potwory Tutaj prowadzimy nasz sklep Próbujemy sprawdzać czy nie ma to bergangerów, A w nocy próbujemy przeżyć e, najście wielkiego potwora. A poza tym jest jeszcze mnóstwo innych gier tam tak naprawdę. na To które... jest masa rzeczy. E, całość to jest 45 minut trailerów bez przerwy. Gier, które nie, już wyszły albo jeszcze nie. E, polecam sami sprawdzić. Polecam e... sami sprawdzić. I ja tylko wspomnę, że z tych gier, które teraz wspomnieliśmy e, wszystkie mają datę premiery około 26 roku. Oprócz Oxygen Not Included Temtema temat. I tam temat, tak? Tak, i ten temat. także polecamy sami sprawdzić, bo jest tam naprawdę dużo rzeczy. Teraz możemy przejść do tytułu, e, przejść do tematu, który zafascynuje wszystkich fanów Excela oraz e, mrocznego fantazy, czyli do całkowitej konwersji, bo co, Europa Universalis? Nie. Nie, Crusader, Crusader Kings, Kings 3, 3, tak, czyli Godheria: The Dying World. Znaczy moim celem przede wszystkim, bo chcę o tym opowiedzieć, e, jest w ogóle zwrócenie na uwagi na pewien świat niszowy świat. Trzeba powiedzieć, mimo że gry strategiczne paradoksu cieszą się ogromną popularnością w swojej niszy, to cieszą się tą popularnością w swojej niszy właśnie, co ogranicza dostęp reszty społeczności graczy do ogromu... Modyfikacji, które robią piękne Piękne rzeczy e, Tworzą własne, ogromne Światy, które próbują opowiedzieć I które są szalenie ciekawe e, No ja wybrałem Godherry e, Z bardzo konkretnego powodu Jest bardzo fantastyczna, bardzo mroczna Bardzo dobrze opisana I nie trzeba grać w CK3 To jest już więcej, że ten powód, wiesz? Tak, tak to było więcej, że ten powód Ale tak jakby I Nie trzeba grać w CK3, żeby poznać Godherie. Tak, to się ta, myślę, że to chyba dalej tak zachowuje tę całą bazę, którą trzeba umieć ogólnie odnośnie gier Paradoxu, żeby w to grać w miarę sukcesywnie. Prawda? E, to prawda, no, potrzebne są te umiejętności, e, ale czym w ogóle jest Gotheria? Gotheria jest przeogromną modyfikacją, e, tak która zwany Total Conversion. Ta, totalna tak, Totalna konwersja, e, która e, wprowadza nowy, fantastyczny, mroczny, umierający świat. Tak jak tytuł wskazuje, The Dying World, czyli Umierający Świat. E, w którym Bóg umarł Nie wiadomo do końca dlaczego Ale wiadomo dlaczego, znaczy przez kogo Najprawdopodobniej przez człowieka, który jeszcze żyje Jest przepotężnym czarodziejem I jest tu schyłku swojego życia Mniej więcej Ale wciąż jest bardzo potężnym człowiekiem Na którego wszyscy są generalnie źli i wszyscy chcą się go pozbyć, bo generalnie no, wszyscy wiedzą, że on jest głównym powodem, dla którego na przykład bardzo dużą część świata pochłania postępująca coraz dalej mgła. Mgła, w której kryją się mroczne istoty, szaleńcy, która odbiera rozum, która odbiera życie i tak naprawdę sprawia, że nie da się tam mieszkać. To jest chyba motyw dosłownie wzięty z Demon Souls, gdzie bo dajże tam właśnie wprost mgła była właśnie dokładnie tym, co opisałeś, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli tu są jacyś z nami słuchacze, którzy są fanami, Demon Souls i właśnie... Mogą nas poprawić. Tak, i kalesze ich kochane uniwersum, przepraszam. Wydaje mi się, że to właśnie dokładnie coś takiego było. Co ciekawe, dobrze, że wspominasz o Demon Souls, bo gry z FromSoftu mają bardzo specyficzną, bardzo specyficzny sposób narracji. Przez, tak zwana narracja przez opisy przedmiotów, gdzie najwięcej fabuły poznajemy czytając opisy właśnie przez I sobie sobie sami ją że... tak naprawdę uzupełniają. I sobie to jest też że te fabuły nie mają poza kimś Oczywiście konkretnymi punktami jakichś faktycznie faktów To wszystko są bardziej domniemania społeczności I sam główny twórca Godherry e, Wspomina, że on Też to podejście przyjmuje Przez opisy wydarzeń, przez opisy postaci I przedmiotów, które znajdujemy w trakcie gry e, Dlaczego Z Godherry można się zapoznać Nie grając w Crusader Kings 3 z bardzo prostego powodu. Na stronie modyfikacji znajdują się dwa linki. Jeden link prowadzi nas do przeogromnego. Tam jest kilkaset jeżeli, z, z, stron bodajże. To jest kilkadziesiąt tysięcy słów. Wikipedia. Nie, nie tylko wiki. Jest jeszcze drugi dokument, który się nazywa Lore Primer. I to jest po prostu dokument pisany jak powieść. Eee, ogrom informacji tam się zawiera Jest też wiki e, moda, która zawiera mm, o, Ogromną ilość informacji Na temat tego świata więc no, na pewno to jest dosyć dobra gratka dla osób, które się dosyć mocno interesują w ogóle takimi rzeczami i chcą poznawać takie światy. No To jest chyba jeden z takich niewielu projektów, gdzie ktoś faktycznie. ma wrażenie, że to jest ktoś, kto miał ten świat w głowie, zanim tak naprawdę zaczął usiadać do modyfikowania Zdecydowanie Crusader Kings. Może czyjaś niedokończona kampania z tym, że Dragon się tutaj trafiła. A to jest ciekawe, bo niedalej jak na początku roku, w lutym bodajże, Eee, Devowie też ogłosili na swoim patronie bodajże e, że pracują nad systemem RPG właśnie dla Godherry e, na którym będzie w Godhery można zagrać i gdzie w Godherry ten świat będzie opisany więc możliwe, że to jest jakaś powoli powstająca marka, która gdzieś się w inne nisze będzie przybijać do innych niż takich jak RPGowe no zobaczymy na pewno co z tego będzie Sit alone! zapowiedzi facebookowej dzisiejszej edycji wspomniałem coś o plotkach z Dune'y i nie kłamałem, bo z Dune są plotki, ale nie z filmowej. Te plotki są chyba po prostu fakty statystyki w tym momencie, dosyć smutne. To, to bardzo smutne i szczerze mówiąc szkoda. Chodzi o Dune Awakening, czyli... Ym... na Przebudzenia, nie, nie wiem, czy to jest przetłumaczone u nas tak naprawdę. To jest gra z gatunku takiego trochę MMO survivalu, Coś, co możecie kojarzyć, nie wiem, no chociażby z... Tak naprawdę od innego studia tej gry, czy od studia Funko, czyli Conan. Conan Exiles chociażby, moim zdaniem dalej warto polecenia gra. I coś no Dune Awakening, gra, która cieszyła się całkiem dużym zainteresowaniem, wyszła moim zdaniem chyba w bardzo dobrym momencie, takiego szczytu popularności Dune y przez filmy. Na pewno skapitalizowała tą popularność. Tak, to na pewno, bardzo się inspirując listyką filmową i no, rozbiła bank trochę, się można powiedzieć, bo oni tam dobijali bodajże do prawie 200 tysięcy graczy online. Na, na, raz, nie? na raz, co jest moim zdaniem na dzisiejsze czasy, zwłaszcza kiedy no, gry milkną po miesiącu, jak nawet nie szybciej, bardzo tak naprawdę bardzo te, taki warty e, wspólnie sukces. Znaczy, że ta gra funkcjonowała już w 2024 roku Więc ta gra już, już chwilę jest na rynku ehm, Oficjalna data to jest 10 czerwca 2025 roku, ale wcześniej Wczesny dostęp był ehm, Co warto zauważyć to, że ta gra nie, nie miała Dużego nacisku na walkę gracza Z graczem, to przede wszystkim Była pustynia, skały I mnasza lub może kołopowa Czasami przygoda, po prostu przeżycia Tak, zwłaszcza, że twórcy postawili Troszkę taką bardziej zróżnicowaną grę Gdzie starali się robić co mogli By zagospodarować w ciekawy sposób to Dosyć nudną geograficzną planetę Gdzie mamy tylko kupę piachu albo kupę kamieni Albo kupę piachu i kamieni A, Tak, albo kupę piachu i kamieni Jeżeli dobrze nam się trafi, czasem się może jakaś no i w każdym razie, e, nawet była jakaś fabuła, jak dobrze e, Był pamięta? jakiś wątek fabularny. I... Tak naprawdę grała była w całym, cały czas w rozwoju A czemu mówimy teraz o tej grze I o tym, że to były smutne wiadomości Ponieważ aktualnie ta gra ma chyba gdzieś w okolicy 10 tysięcy graczy online co, no To jest tak naprawdę gigantyczny spadek e, Prawie wszyscy gracze wstali i wyszli Tak, i e, dlaczego? PvP Bo, Pojawił się endgame, tak, PvP e, no, trzeba było coś zrobić, tak No i oczywiście czym e, żyje Duna? No, czy Duna żyje e, przyprawą Czy, jak to też się tłumaczy, melanżem e, To może nie rozbraja Za każdym razem, jak Zaszczoraj po prostu spice, a uh, i. No e, ale to było spice melange. Tak, i w każdym razie e, okazało się, że kiedy nagle ludzie mogli grać bez ingerencji innych w swoje serwery i tak dalej, swoje światy, to nagle trzeba było wejść do gigantycznej strefy PvP, żeby zdobywać właśnie ten melanż przyprawę jako ostatni surowiec, gdzie PvP było obowiązkowe. Problemem dużym też jest to, że to jest płaska pustynia, na której nie ma gdzie się schować, na której są tak. surowce I... rozrzucone i w taki sposób, żeby nas zmusić do walki z innymi graczami. zawsze po prostu, którzy tego 2024 roku tworzyli sobie rzeczy i tak dalej, mogli je stracić tak naprawdę w ułamku sekundy w wyniku jednego pechowego Starcia z innymi graczami Co objawiało się tym, że ludzie byli po prostu wściekli Stali weszli. Tak i weszli sobie... I to nie tylko ci, którzy nie chcieli stracić swoich rzeczy Bo nie chcieli walczyć z innymi graczami Ale też ci, którzy nawet lubili walkę z innymi graczami Ale stwierdzili, że to jest ryzyko zbyt duże Tak, no i tak naprawdę w tym momencie Fankom się trochę miata, bo oni próbują to patrzeć W jakiś sposób, ale nie wiadomo co z tego będzie Tak na razie wszystkie ich próby Tego, żeby jakoś zadowolić jednych i drugich graczy Spływają na niczym <śmiech> I zobaczymy tak naprawdę, w którym miejscu to skończy Bo na razie to się ciekawie nie zapowiada a tymczasem musimy kończyć. Tak, zapowiada się powolny koniec Neverlandu. E, tak, zaczynamy kwiecień Neverland, kończymy. Szymon Czerwiński oraz Aleksander Kowalski. A pomaga nam w realizacji kuba Sadzik Sadowski. Ech, no i co, to chyba tyle, nie? Dobranoc. Dobranoc.